Źródło kreacji. Epizod 35. Witam Cię serdecznie w kolejnym epizodzie Źródła kreacji. Mówi Thomas Lee. Dzisiejszy epizod otworzy nowy cykl, nad którym zastanawiałem się już od pewnego czasu. Cykl dedykowany medytacji. Będzie to cykl, dlatego iż um, jest tak wiele zagadnień do przekazania, iż warto rozdzielić je na dedykowane odcinki. Zastanawiałem się, czy nagrywać, hmm, czy włączyć temat medytacji w tę audycję. Hmm. nadal właściwie nie jestem tak w pełni, w pełni zdecydowany, gdyż medytacja nie jest zagadnieniem ściśle powiązanym, czy wystarczająco blisko wydawałoby się sprawem przeciągania za świadomą kreacją. Z drugiej strony jednakowoż zdaję sobie sprawę z tego, iż ma ona duży dosyć potencjał jako narzędzie mogące wnosić w nasze życie wiele profitów. W tym wspomagające hmm, umiejętność koncentracji, wyciszenia, klarowności, a te konkretnie cechy bardzo się przydają, są esencjonalne właściwie w praktyce świadomej kreacji. Więc jeżeli coś może sprawić, że będę na przykład bardziej skoncentrowany, będzie mi to przychodziło łatwiej, będzie we mnie więcej pokoju wewnętrznego, więcej balansu, więcej niezależności emocjonalnej, hmm. to już chociażby to samo w sobie jest warte eksploracji, warte zgłębienia. Co mi może to dać? Co mi może, co mi mogłoby to zapewnić? Hmm. Poza tym, na swój sposób jest to tak zabawnie przewrotne. Czasem sobie tak myślę, medytacja, medytacja, a stereotypowe skojarzenia różnorakie czasem jeszcze mogące przychodzić na myśl, Wiesz, takie skojarzenia jak na przykład widzę jakiegoś mnicha gdzieś w jakiejś jaskini, czy, czy medytacji w pozycji lotosu, czy w ogóle, że medytacja jest jakąś zaawansowaną praktyką dla głęboko wtajemniczonych. Hmm. Z drugiej strony wydaje się, że to się zmienia i takie tego typu stereotypowe skojarzenia odchodzą gdzieś na dalszy plan w związku z tym, iż medytacja staje się znacznie bardziej popularna, znacznie bardziej powszechna i dzisiaj, jak ktoś merytuje, to jest już znacznie częstsze, iż mamy do czynienia z tak zwaną normalną osobą, z nikim typu jakiś mnich, czy ktoś w tym stylu, jakaś bardzo, bardzo, bardzo wtajemniczona, dukowa, głęboka osoba, to już nie musi być taka osoba, żeby praktykowała medytację. Innymi słowy, ta praktyka się już znacznie, znacznie rozpopularyzowała, rozpożytnija. Hmm. No ale wracając do rzeczy, Chciałbym dzisiaj przedstawić taki zarys całego tego cyklu, o czym będę w nim mówił oraz, oraz przejść do części pierwszej od razu, jako że sam wstęp może być hmm, wystarczająco zwięzły, żeby miał jeszcze hmm, sporo miejsca na, na wniknięcie w temat. Więc przechodząc bardziej do rzeczy, o czym będę mówił w cyklu medytacyjnym w Źródle kreacji. Cykl, sam cykl postanowiłem zatytułować jak medytuję. Zastanawiałem się nad tym, mógłbym po prostu użyć słowa medytacja, czy cykl medytacyjny, czy coś w tym rodzaju, ale chciałem zaznaczyć, czy zaakcentować, iż przekazuję własną perspektywę Własne doświadczenia, własne pomysły, własne hmm, odczucia, spostrzeżenia. To wszystko składa się na moje indywidualne doświadczenie. I generalnie nie uważam, żeby było ono uniwersalne. Bardziej skłaniam się ku temu, iż każdy doświadcza indywidualnie medytacji na swój sposób i dla każdej osoby różne metody mogą działać. Metoda, która jest moją ulubioną, może hmm, nie za bardzo funkcjonować dobrze dla Ciebie na przykład. I odwrotnie. Na szczęście tych metod jest wystarczająco wiele, aby było w czym wybierać. W każdym razie ja postanowiłem... Hmm, nie pokuszać się o taki obiektywny podręcznik medytacji, przewodnik po medytacji uniwersalny. Bardziej, bardziej, bardziej postanowiłem po prostu sięgnąć po rozwiązanie łatwiejsze dla mnie, czyli przedstawienie mojego subiektywnego odczuwania, moich subiektywnych doświadczeń, jak medytuję, jako że praktykuję medytację już od hmm, dłuższego czasu w moim życiu, chociaż wcale nie tak często. Nie mógłbym powiedzieć, że to jest jakoś specjalnie częsta praktyka dla mnie. Niemniej jednak jest fascynująca i wiele wnosi. Są okresy w życiu, w których częściej praktykuję, są okresy, w których praktykuję rzadziej. Zawsze jednakowoż lubię do tego wracać, kiedy już to czynię. Więc jak medytuję? Na cykl będą się składać Hmm. Takie następujące części. Część pierwsza, co medytacja może wnieść w twoje życie. I w tej części głównie skoncentruję się na profitach, które możesz z medytacji czerpać. To jest właśnie ta część, o której opowiem dzisiaj. Profity potencjalnie płynące z medytacji. Szereg profitów. Myślę, że to jest o tyle dobry pomysł zapoznać się akurat z profitami, zanim się przejdzie dalej. Iż może on pomóc decydować, czy w ogóle warto sięgać po medytację, czy nie. Czy pomoże rozpoznać, czy ta praktyka mogłaby być faktycznie przydatna. Gdzieś w którymś, na którymś obszarze naszego własnego życia. Więc to będzie taki dobry wstęp. Myślę. Hmm. Co dalej? Część druga. Elementarne zasady, które zapewniły mi sukces. Odkryłem z biegiem mojej własnej praktyki medytacyjnej. Iż były tam pewne elementy, dzięki którym właściwie medytacja poszła mi osobiście dość dobrze. Zidentyfikowałem, co pełniło taką kluczową rolę, aby to dla mnie naprawdę sensownie działało. Na szczęście udało mi się zidentyfikować te elementy, te komponenty, które mógłbym powiedzieć, że są esencjonalne i kluczowe w temacie hmm, sukcesu w medytacji, tak żartuję ja trochę mówiąc, sukcesu, czyli tak naprawdę uzyskania, Uzyskania głębokiej, efektywnej medytacji, z której wiele czerpiesz, która Ci wiele daje, która robi dużą, pozytywną zmianę w Twoim życiu. Więc o tych kluczowych elementach będę opowiadał w dedykowanym, osobnym odcinku źródła Kreacji. Co dalej? Hmm. Jak radzić sobie z umysłem? Umysł... A. Właściwie hmm, dosyć istotna będzie to rzecz, rozpoznać nasz własny umysł, który tak w uproszczeniu ujmując produkuje myśli, czy przyciąga. O tym też powiemy, o różnym postrzeganiu tego zagadnienia myśli, umysłu, kto tak naprawdę myśli, czym są myśli, gdzie one są, jak sobie z tym wszystkim radzić w medytacji i po co, po co. Przede wszystkim. Dlaczego jest to istotnym zagadnieniem w kontekście medytacji? Jakaś relacja, jakieś odpowiednie, specyficzne podejście do naszego własnego umysłu, do naszych własnych myśli. O tym też będzie dedykowany odcinek. Co dalej? Patrzę w notatki, no stop się posiłkuje. Do tego trochę jest. Dalej. Naturalne techniki Oddychania, czy inaczej technika naturalnego oddychania, bo hmm, tak to właściwie nazwałem sobie, naturalne oddychanie. Jedna z interesujących koncepcji na oddech, którym często posiłkujemy się, aby pomóc sobie w relaksacji. Kiedy wchodzisz w medytację, to relaksacja jest właściwie takim pierwszym krokiem obok koncentracji. Relaksacja to, że się relaksujesz. To jest takie wprowadzenie, zejście. Kiedy wchodzisz w medytację coraz bardziej, coraz głębiej, to używasz relaksacji. Używasz różnych technik relaksacyjnych. Możesz używać różnych. Najlepiej sobie wybrać jakieś ulubione i przy nich pozostać. Jedną, jednym z rodzajów takich technik są techniki oddechowe kiedy używasz własnego oddechu, jako rzeczy, którą przecież cały czas mamy przy sobie, jako takiego narzędzia, które może Ci zaskakująco pomóc w uzyskiwaniu głębszej relaksacji, wejściu w głębszy stan medytacyjny. Hmm. Co dalej? Techniki relaksacyjne, czyli będzie więcej o różnych innych technikach relaksacyjnych, nie tylko tych oddechowych, Przedstawię w detalach inne koncepty, których możesz użyć, aby wejść w głębszy stan medytacyjny czy relaksacyjny. Modlitwa afirmacyjna. Temat, koncept, który już gdzieś tam pojawiał się w źródle kreacji, pojawi się i tutaj w kontekście medytacji, gdyż jak najbardziej jest to praktyka, którą można z medytacją połączyć, uzyskując potencjalnie ciekawe rezultaty. Więc do modlitwy afirmacyjnej powrócimy. Hmm. I powrócimy tak pewnie też bardziej detalicznie. Co dalej? Medytacja zawsze z Tobą. Czy zawsze przy Tobie. Czy zawsze dostępna. Punkt widzenia, czy perspektywa, czy koncept zupełnie innego spojrzenia na medytację. Odmiennego i zaskakującego, w którym masz medytację możliwą zawsze i wszędzie, w każdych okolicznościach. W każdych okolicznościach, w tym punkcie widzenia, w tym koncepcie możesz medytować. Już nie potrzebujesz specjalnych warunków, specjalnej celebracji wprowadzania się w ten stan stopniowo. Niczego takiego. Po prostu istnieje koncept medytacji, który można używać wszędzie. Wszędzie i zawsze. Prawdopodobnie. Nawet w autobusie, w tramwaju, w pociągu, w zatłoczonym centrum miasta. Hmm. Mijąc naczynia, robiąc obiad i tak dalej. I tym podobne. Specyficzny punkt widzenia, który kiedy odkryłem go w swoim życiu, zrobił na mnie wrażenie i dosyć mnie zaskoczył, że właściwie to hmm, faktycznie jest możliwe. Również w ten sposób, również w ten sposób można medytować. Dosyć zaskakujące. Może brzmi trochę intrygująco, ale o tym też więcej opowiem w dedykowanym specjalnie temu tematowi. Odcinku Źródła kreacji. Co dalej? Hmm. Pozyskiwanie wizji. To już będzie hmm, taka wyższa szkoła jazdy, żartobliwie mówiąc. Um, jeden z potencjalnych efektów, czy jednym z potencjalnych efektów, czy rezultatów, czy raczej jedno z potencjalnych możliwości medytacji jest. Um, Ozyskiwanie wizji różnego rodzaju, co wypływa stricte z pogłębionego kontaktu z samym sobą, z samym sobą, z własną podświadomością, z własnym wyższym ja, jakkolwiek nazwać. W rezultacie czego możemy móc pracować z tak zwanymi wizjami informacją, informacją, nowym jej źródłem, że tak powiem. Um, pogłębioną intuicją, jeśli wolisz. Tak też można to nazwać. Pogłębioną intuicją. Pogłębionym wewnętrznym głosem, w który możemy się znacznie bardziej wsłuchiwać i docierać do znacznie większej ilości informacji przez to. Hmm. Poprzez medytację właśnie. I to tak uogólniłem, nazywając Nabywaniem czy pozyskiwaniem, pozyskiwaniem wizji. Będzie tam dedykowany cały specjalny również odcinek pozyskiwania wizji. Co dalej? Na sam koniec cyklu medytacyjnego, najmniej esencjonalna rzecz, taka już bardziej ciekawostka, w formie mojej opowieści, takiej wspomnieniowej, dotyczącej mojej pierwszej w życiu medytacji mała, acz hmm, jedna z najciekawszych dla mnie historii mojego tutejszego życia. Więc hmm, to będzie gdzieś tak na końcu cyklu umiejscowione. Moja pierwsza medytacja. Jak to wyglądało, jak to było, jak wyglądały moje początki. Co się ciekawego wówczas zdarzyło. A teraz już Chciałbym przejść do właściwego zagadnienia dzisiejszego źródła kreacji, czyli części pierwszej cyklu medytacyjnego, jak medytuję. Co medytacja może wnieść w Twoje życie? Ale zanim przejdę do wymieniania potencjalnych profitów, jakie możemy z medytacji czerpać. Chciałbym rozpocząć od takiej definicji definicji medytacji, mojej własnej definicji medytacji. Tych definicji z pewnością jest wiele, natomiast ja chciałem tak samodzielnie zastanowić się, jak ja bym to zdefiniował, czym dla mnie osobiście medytacja jest, jak ja ją postrzegam. I tak doszłem w którymś momencie do, do definicji w następującej formie. Meryzacja jest stanem, w którym używasz głębszej relaksacji jako tła wspomagającego koncentrację uwagi w specyficzny zamierzony sposób. Taka prosta definicja właściwie. Stan, w którym używasz głębszej relaksacji jako tła wspomagającego koncentrację uwagi w specyficzny zamierzony sposób. Hmm. To jest właściwie definicja, która obdziera medytację z całego takiego ładunku magii, tajemniczości, niedostępności, że tam jakieś, jakieś nie wiadomo co w tym wszystkim jest. Hmm. Nie, właściwie faktycznie mogę tak powiedzieć, że niczego takiego tajemniczego w medytacji się nie dopatrzyłem. Kiedy tak przyjrzeć się bliżej temu, czym medytacja właściwie jest, to można zobaczyć jako taki rdzeń. Właściwie tylko tą koncentrację, wyciszenie. Um, intencjonalne wejście w te stany. Intencjonalne wyciszanie się i bycie jednocześnie skoncentrowanym w specyficzny sposób, z pewną intencją. I wtedy w którymś momencie pogłębiając to, kontynuując, kultywując, mamy w efekcie po prostu medytację. Czyli hmm, nic, nic tajemniczego, nic specjalnego. Wręcz przeciwnie, coś, co jest bardzo dostępne, bardzo przystępne i prawdopodobnie dosyć proste. Kiedy tym bardziej, jeżeli praktykować raz za razem, to z biegiem czasu przychodzi to jeszcze łatwiej. Hmm. Na czym jeszcze może takie słówko na marginesie. Um, jeżeli chodzi o tę koncentrację w stanie medytacji, to ja mówiłem o, wspomniałem, czy użyłem takiego sformułowania, koncentracja w Specyficzny sposób intencjonalny. To jest sposób, w którym możemy sobie obierać zarówno jakiś konkretny temat, jakiś przedmiot przedmiot naszej koncentracji, jak również stan czy, czy ośrodek. Istnieje, istnieje możliwość medytacji, kiedy na przykład wpatrujesz się w płomień świecy. Hmm. Czy, o ile dobrze pamiętam, być może właśnie... Hmm, jak on się nazywał? A, hy, hy, hy, hy. Mam teraz... O, Da Vinci. Leonardo Da Vinci. Miałem na końcu języka. Leonardo Da Vinci. Być może to właśnie on y, zwykł praktykować takie wpatrywanie się w płomień świecy postawione na drugim krańcuszkę. Hmm... Tego typu medytacja jest jak najbardziej możliwa. Płomień świat może się okazać dosyć wdzięcznym narzędziem do używania. Chociaż czytając niedawno zetknąłem się, czytając jedną z powieści, niedawno zetknąłem się z takim konceptem, że można również medytować, wpatrując się w wijący się dymek z kadzidełka. To też może być wdzięcznym hmm, narzędziem, które może dosyć fajnie działać, dosyć przekonująco, może nas wprowadzać wręcz w jakiś trans, czy coś w tym stylu. To wszystko może sprzyjać, bo to generalnie o to chodzi. To znowuż nie żadna magia, czy jakaś tajemniczość, czy coś w tym stylu, tylko bardziej taki trik dla naszego umysłu. Jeżeli chodzi o obieranie przedmiotu koncentracji, tak naprawdę chodzi o oszukanie naszego własnego umysłu. Um, o to, żeby on się do czegoś przyczepił skutecznie i na tym czymś pozostał. Już od tego czegoś nie odchodził. I dlatego mówię, że płomień świecy czy ten dymek z kodzidełka można postrzegać je jako takie wdzięczne narzędzia, dlatego, że może się okazać, że one mogą uwagę Twojego umysłu przyciągać skuteczniej niż cokolwiek innego, na przykład nieruchome jabłko na stole, hmm. w które będziesz się wpatrywał czy wpatrywała merytując. Bo tak, oczywiście, tutaj znowuż na marginesie kolejne spostrzeżenie, można merytować z otwartymi oczami, nie trzeba tego robić wcale koniecznie, nie jest to konieczne, żeby merytować z zamkniętymi. Hmm. Ale generalnie, być może nawet najczęściej używa się takiego konceptu koncentracji, w medytacji koncentracji na, na stanie istnienia, na byciu. Jestem, istnieje. Hm. Na stanie bycia. Um, czy inaczej mówiąc, koncentracja na, na sobie, na odczuwaniu siebie własnej świadomości. Hmm. Myślę, że to też pogłębia w całym cyklu. Hmm. To też dosyć dosyć ciekawe zagadnienie, takie pytanie o bardzo dużym potencjale, efektywności w medytacji, pytanie kim jesteś. Ale hmm, biorąc pod uwagę, że dzisiaj chcę mówić generalnie głównie o profitach, to może nie będę się aż tak koncentrował teraz na tym. Aż takie dygresje wchodził i przejdę już faktycznie do, hmm, do konkretnych profitów, jakie możesz z medytacji czerpać. Hmm. Pierwszym takim profitem jest pokój wewnętrzny pokój wewnętrzny zapewniający nową perspektywę postrzegania czegokolwiek, docierania do głębszych płaszczyzn tego. O co chodzi? Medytacja hmm. wycisza. To jest dosyć oczywista konsekwencja tej praktyki, iż ona wycisza. Wycisza, balansuje, uspokaja. Hmm. Kiedy wyobrazić sobie Własne życie jako ocean, a emocje różnego rodzaju zdarzenia, doświadczenia jako fale na tym oceanie, to może się okazać, że od czasu do czasu przydałoby się nam takie um, wygładzenie tej tafli wody, tego lustra, hmm. takie wyciszenie, odpoczynek, relaksacja, regeneracja żeby się zregenerować, odświeżyć, naładować jak na takiej ładowarce. Hmm. Może się okazać to dosyć dobrym konceptem. I pokój wewnętrzny? Pokój wewnętrzny jest takim stanem, który pogłębia naszą umiejętność takiego ładowania się, przeładowywania się, takiej regeneracji. Pokój wewnętrzny jest czymś, co może nam przychodzić łatwiej poprzez medytację, poprzez praktykę medytacyjną. Może nam przychodzić łatwiej i to nie tylko w czasie, w samym czasie medytacji, ale i może się okazać, że w życiu codziennym jesteśmy bardziej ugruntowani w tym specyficznym stanie, którego w pełni doznawaliśmy w trakcie medytacji. Może się okazać, że te przyjemne doznania, których, które poznajemy czy poznaliśmy w medytacji, począ się stopniowo hmm, rozpływać, rozprzestrzeniać na całą naszą codzienność, na nasze dni. Hmm, od rana do wieczora. Stopniowo to może być na początku, prawdopodobnie będzie taki dosyć subtelny proces niełatwy do zauważenia, ale z biegiem czasu, jeżeli okaże się, że medytacja dla nas działa, jeżeli okaże się, że nam się podoba, to z biegiem tej praktyki może się okazać, że coraz więcej tego, m.in. pokoju wewnętrznego, będzie się hmm, rozprzestrzeniało po naszym życiu, w nas samych, już jakby niezależnie od okoliczności, od tych fal na wodzie, będzie ta płaszczyzna emocjonalna, płaszczyzna doświadczeń i będzie płaszczyzna nas samych, niezmąconych, niezależnych. Z jednej strony aktywnie doświadczających, z drugiej strony aktywnie obserwujących, aktywnie i niezależnie przede wszystkim. Hmm. Pokój wewnętrzny. Ja często w mojej praktyce z wodą, pogłębionej praktyce z wodą, wizualizowałem sobie pokój wewnętrzny w formie katedry. Takiej pustej katedry, w której nie ma nikogo innego. Poza mną hmm. specyficzna akustyka, ale przede wszystkim to takie głębokie, przekonujące odczucie pokoju i skoncentrowanej uwagi na, na mojej świadomości. Tak mi się to kojarzy, jak wyobrażam sobie siebie stojącego w takiej pustej katedrze, wielkie, wielkie, wielkie pomieszczenie, to jednocześnie odczuwam taką właśnie koncentrację całą. Ona się tak ogniskuje, intensyfikuje na, na mojej świadomości. To mi pomaga taka wizualizacja. Hmm. Zarówno w koncentracji, jak i w tym pokoju, bo tej koncentracji równolegle towarzyszy takie intensywne odczucie niezmąconego, niezależnego właśnie pokoju, taki silny pokój, pokój, w którym jest moc, hmm. którą można ze sobą zabrać w codzienne życie i właściwie przebywać cały czas, będąc w tym ugruntowanym i czerpiąc z tego profity. Hmm. A trochę tak jak jazda samochodem z dobrą amortyzacją, a jazda samochodem, który zupełnie <grym> jest do tu w tej materii. I zresztą, na, na mnie to robiło wrażenie. Ja generalnie nie znam się za bardzo na motoryzacji, ale um, jeździłem jako pasażer z różnymi samochodami i. <grym> Taka zabawna anegdotka, że zrobiły na mnie duże wrażenie z tego czasu, kiedy um, przywykłem do przebywania pewnej trasy z punktu A do B danym samochodem i w którymś momencie już na pamięć znałem różnego rodzaju tam nierówności drogi, dziury, wertety, różne takie rzeczy. Um, natomiast któregoś razu dane mi było przejechać się tą samą trasą, ale zupełnie innym. Molelem samochodu. I hmm. to było szokujące doznanie. Dlatego, że jadąc tamtym samochodem, czułem się jakbym płynął. Jakbym płynął po wodzie. Nie czułem żadnych dziur. Nie czułem żadnych nierówności. Żadnych werpewów. Chociaż droga była przecież dokładnie ta sama. To było dla mnie niesamowite niesamowite doznanie, bo nie mogłem właściwie w to uwierzyć. Trudno mi było w to uwierzyć, że jestem na tej samej trasie, a nic nie czuję. Wręcz mam takie przyjemne uczucie płynięcia po wodzie. O to dlaczego wybór odpowiedniego samochodu jest ważny. Ale podobnie właśnie jest z pokojem wewnętrznym. Pokój wewnętrzny może nam może pełnić w naszym życiu właśnie taką rolę, jak dobre amortyzatory w naszym samochodzie. Hmm. Poza tym pokój wewnętrzny sprzyja koncentracji i klarowności w wyrażaniu siebie, czy komunikacji z innymi. Dlaczego? Myślę, że można to postrzegać jako naturalną konsekwencję. Czym więcej tego wyciszenia i pokoju, tym lepszy możemy mieć kontakt z samym sobą. Co właściwie... Hmm. czym może faktycznie jako naturalna konsekwencja, naturalne następstwo stać intensyfikowanie umiejętności koncentracji. Może nam to po prostu przychodzić łatwiej. W związku z tym, że nie ma tych wszystkich rozpraszaczy wokół, albo, że jesteśmy znacznie bardziej od nich niezależni, to wówczas naturalnym staje się zwiększona koncentracja. Dla mnie osobiście jest jeszcze bardziej interesującym ta klarowność, że nie tylko koncentracja może się poprawiać poprzez poprzez ten pokój wewnętrzny, ale i klarowność. Czyli jak dobrze, jak trafnie wyrażasz siebie w życiu, jak dobrze, jak trafnie komunikujesz się z innymi. Co wydaje się dosyć kluczowe i esencjonalne na co dzień, bo myślę, że wielu osobom, co najmniej może zależeć na tym, o ile nie każdemu, żeby być jak najlepiej zrozumianym na przykład przez drugą osobę. Hmm. Bez nieporozumień, bez y, niedopowiedzeń, czy, czy nieintencjonalnej wieloznaczności i tak dalej. tym podobne. Klarowność. Klarowność, dzięki której jednym zdaniem możemy wyrazić coś na co wcześniej potrzebowaliśmy kilku klarowność dzięki której możemy wyrazić coś bardzo dobrze trafiając w sedno hmm. co jakby wreszcie może nam wynagrodzić brak Umiejętności telepatycznych. No, z Umiejętnościami telepatycznymi, czy raczej mam na myśli taką powszechną telepatię, gdzie każda istota może komunikować się ze wszystkimi wokół telepatycznie. To już właściwie ta trafność jest, nie jest tak kluczowa, o ile w ogóle potrzebna. Trafność, klarowność, precyzja się w wyrażaniu siebie i wypowiedzi. Bo i po co? Skoro Hmm. można czytać wzajemnie we własnych myślach, to ma się dostęp wtedy do tego sedna, tak by się wydawało przynajmniej. Um, natomiast jeżeli jesteśmy hmm, ograniczeni formą do tego, nie, nie mając tej możliwości telepatii powszechnej jeszcze tutaj, jeżeli jesteśmy ograniczeni do takich form, jak na przykład język, Hmm. To ta klarowność hmm, może bardzo działać na naszą korzyść. Gdyż, czym większa, tym bliżej naszym słowom do naszych własnych myśli. A czym bliżej naszym słowom do naszych własnych myśli? Tym lepiej możemy być na przykład rozumiani czy odebrani przez drugą osobę, z którą się komunikujemy, czy przez osoby, do których kierujemy nasz przekaz. Zyskujemy większą pewność, czy większe prawdopodobieństwo, że te osoby odbiorą nasz przekaz zgodnie z naszą intencją, zgodnie z naszym zamierzeniem. Więc to jest taki profit, który hmm też może płynąć z pokoju wewnętrznego. Taki wtórny profil medytacji. Wtórny, gdyż przede wszystkim najpierw mamy ten pokój wewnętrzny, który może się w nas pojawić i udoskonalać, a jeżeli już mamy ten pokój wewnętrzny jakoś w sobie, to może się on jeszcze bardziej rozwijać i pogłębiać poprzez medytację. A poprzez pokój wewnętrzny może się udoskonalać nasza umiejętność koncentracji oraz klarowności klarowności i precyzji w zrażaniu siebie, z ekspresji siebie oraz komunikacji z innymi. Hmm. Koncentracja i klarowność stanowią zresztą same sobie następny profit płynący z medytacji. Nie tylko wtórny profit pokoju wewnętrznego, ale i bezpośredni profit medytacji jako takiej, dlatego, że właśnie medytacja jako taka również sprzyja koncentracji i klarowności stricte dlatego, iż na tym się opiera. Na tym ta praktyka się opiera. Potrzebujesz się koncentrować, aby medytować. I jako, że to jest esencjonalne i zawsze zawsze podczas medytacji używasz koncentracji, to siłą rzeczy, praktykując medytację, ta koncentracja będzie Ci się polepszać z praktyki na praktykę. Raz za razem będzie Ci przychodzić coraz łatwiej, będzie się stawała coraz większa, coraz silniejsza, coraz bardziej stabilna. I co istotne, nie trzeba mieć żadnego specjalnie wysokiego poziomu koncentracji, żeby w ogóle móc medytować. Żeby móc rozpocząć praktykę medytacyjną. Właściwie nie jest istotne, jaki poziom koncentracji masz. Najwyżej, w najmniej atrakcyjnym przypadku może się okazać, że medytacja nie jest dla Ciebie jeszcze dzisiaj dobrym rozwiązaniem. Z czymś takim też się spotkałem, nawet niedawno, kiedy ktoś opowiadał, że, że za nic nie mógł za nic nie mógł się skoncentrować, a właściwie nie tyle skoncentrować, co usiedzieć w miejscu, nic nie robiąc, nie myśląc o niczym niż, powiedzmy, ten płomyk świecy, czy, czy coś innego. I to go wręcz frustrowało, hmm, denerwowało tą osobę, więc sam w takich przypadkach, jeżeli jedna czy kilka prób hmm, powodują taki efekt, czyli bardziej takiego rozdrażnienia, frustracji, to może się okazać, że medytacja nie jest dla Ciebie. Ale zanim nie jest dla Ciebie teraz, nie, że w ogóle nie jest dla Ciebie, tylko nie jest dla Ciebie dzisiaj. Tak też może być. Czyli w dzisiejszym czasie w Twoim życiu. Ale zanim zanim wyciągniesz taki wniosek, to weź pod uwagę że przyczyną takiego ewentualnego rozdrażnienia czy frustracji podczas medytacji może być po prostu nieodpowiedni czas, ale nie tak ogólnie w życiu, tylko konkretnie nieodpowiednia chwila, nieodpowiedni stan nieodpowiednia jakaś pogoda, aura jakkolwiek, czasem tak jest mówię z doświadczenia, gdyż ja już wiele, wiele wiele medytowałem ale do dnia dzisiejszego potrafią mi się czasem, rzadko bo rzadko, ale potrafią się przydarzać takie sytuacje, kiedy pomimo tego, że mam dosyć dużą praktykę medytacyjną i łatwo przychodzą mi do techniki relaksacyjnej i tak dalej ten podobne, to okazuje się, że coś jakby jest nie tak. Coś, coś mi w tym uwiera, coś mi w tym nie działa i coś mi tak jakby drażni. Tak jakby mi coś przeszkadzało. Hmm. I wówczas taka medytacja w takiej sytuacji wydaje się bardziej na siłę i przychodzi dosyć ciężko. Wówczas mija się właściwie staram, gdyż medytacja nie może być wysiłkiem. Ona nie może być wysiłkiem. Takie, to jest jedno z fundamentalnych założeń, fundamentalnych, esencjonalnych wytycznych, że ona ma być czymś zupełnie przeciwstawnym. Czyli relaksacją, czyli tym pokojem, tym takim rozluźnieniem. Więc, więc jeżeli obserwujesz, zaobserwujesz któregoś razu podczas wchodzenia w medytację, podczas praktyki medytacyjnej, że pojawia się takie jakieś dziwne rozdrażnienie, właściwie nie zupełnie wiadomo skąd i utrzymuje się przez dłuższy czas, to może się okazać dobrym pomysłem, że po prostu dać sobie spokój tym razem i nie ma powodu do zniechęcenia, gdyż ja interpretuję to oczywiście w ten sposób, że to jest po prostu znak, że ta konkretnie chwila w czasie i przestrzeni z jakiegoś powodu nie sprzyja, nie jest zsynchronizowana wystarczająco, żebyśmy, żebyśmy mogli Rozpościerać wokół, w przestrzeni głęboki spokój, relaksację i balans. Hmm. Coś innego potrzebuje się wydarzyć, jakiś inny wątek. to Coś się po potrzebuje, jakby w przestrzeni rozładować, czy jakkolwiek powiedzieć. Tak jak masz burzę, um, która jakby z jakiegoś powodu powstała z jakichś konkretnych przyczyn atmosferycznych i ta burza potrzebuje się rozładować. No i jeżeli bym chciał rozmawiać z przyjacielem na dworze, a widzę, że niebo jest już zasmute ciemnymi chmurami i wszystko wskazuje na to, że niedługo zacznie mocno grzmieć i, i tak dalej, to może się okazać to nie najlepszym pomysłem ta rozmowa może być dosyć utrudniona, ale to nie znaczy, że, że coś jest nie tak z moimi umiejętnościami rozmowy, czy z moimi umiejętnościami komunikacyjnymi, tylko po prostu taka pogoda. Hmm. I ta burza przejdzie i będzie znowu słoneczny, spokojny dzień i będzie można znowu spokojnie, przyjemnie porozmawiać na łonie natury. Więc to jest trochę tak dla mnie. Ja to w ten sposób interpretuję gdyż zauważyłem, że oczywiście następna moja praktyka medytacyjna, czy jakiś tam następny raz już mi przychodzi znowu, bezproblemowo, z łatwością, jak większość razy. Więc jeżeli to się może jednak zdarzać mimo wszystko od czasu do czasu, to warto wziąć to pod uwagę, zanim pokusimy się o taki pochopny wniosek, że może medytacja nie jest dla nas dzisiaj, tak w ogóle w życiu w tym okresie życia. Żeby to stwierdzić bardziej wiarygodnie, zalecałbym raczej kilka podejść do medytacji w różne dni, może w różnych porach obojętne. Po prostu kilka podejść, kilka razy spróbować zanim, zanim zweryfikujemy ostatecznie, czy to mogłoby dla nas działać dzisiaj, czy nie. W każdym razie, wracając do tej koncentracji, to poziom koncentracji jest nieistotny na początku praktyki, gdyż z każdego poziomu koncentracji możesz, możesz się udoskonalić wyżej. A medytacja działa tutaj trochę tak jak taki odkurzacz. Zresztą będziemy mówiąc, czy hmm, jako takie narzędzie intensyfikujące. Taki eliksir trochę. Napój energetyzujący, w którym masz zawartą skondensowaną koncentrację jako taką. I nawet jeżeli masz mały poziom koncentracji, a zaczniesz medytować i będziesz to robił, robiła z taką intencją, że chcesz, chcesz to robić, jesteś zdecydowany, zdecydowana to robić, to wtedy to się bardzo szybko może pogłębiać Twoja koncentracja z, raz za razem, z biegiem praktyki, to może się po prostu poszerzać, doskonalić. Um. Natomiast medytacja jako taka sama w sobie moim zdaniem nie wymaga jakiegoś konkretnego, wysokiego, szczególnie poziomu koncentracji, że on musi być wysoki, żebyś mógł, czy żebyś mogła medytować. To też trudno ocenić, dlatego, że w czasie medytacji właściwie pomimo faktu, że jesteś skoncentrowany, czy skoncentrowana, to o tej koncentracji z drugiej strony nie myślisz, nie oceniasz jej. Gdyż jesteś jakby gdzie indziej. Jesteś zaabsorbowany, zaabsorbowana w coś innego. I czasem, owszem, możesz dawać sobie sprawę z tego, że coś tam inne myśli przechodzą przez pole Twojej świadomości, ale generalnie wracasz do, wracasz do tego, na czym. Byłaś, byłeś skoncentrowany, skoncentrowana. Co wybrałeś, co wybrałeś. Wracasz do tego raz za razem, coraz częściej. Coraz bardziej stanowczo. I bardzo szybko te ewentualne myśli w tle gdzieś tam one hmm, przestają stanowić, przestają skutecznie rozpraszać. Tak to ujmę. Ale o tym więcej też w kolejnych Odcinka źródła kreacji. Hmm. Następnym profitem, jaki możesz czerpać z medytacji, jest nabieranie balansu. Mówiłem o tym w wyobrażeniu sobie życia jako ocean, a emocji jako fal. To właśnie w kwestii wygładzania powierzchni wody, wygodzenia lustra własnego życia. Medytacja przychodzi bardzo z pomocą. Cokolwiek by się nie działo w swoim życiu, um, jakiekolwiek emocje, choćby nawet takie żarliwe, intensywne, czy różne raki zdarzenia, medytacja zawsze i niezmiennie zapewnić może Tobie taki niezmącony spokój, ciszę. Hmm azyl. Takie bezpieczne miejsce, zawsze dostępne dla Ciebie, które w jakiś sposób na Ciebie wpływa. Nie tylko zapewnia przyjemność przebywania w nim, ale i wpływa na Ciebie personalnie, namacalnie wręcz. Hmm. Jakoś Cię przepaja. I można w tym ujęciu używać medytacji jako takiej ładowarki właśnie, że to bliżej mówiąc. Po wchodząc w nią i po wejściu w nią, po prostu nasączając się, gdyby tym wszystkim, co tam jest obecne czyli tym pokojem, spokojem, ciszą, przestrzenią, balansem to wszystko może nas balansować. Możemy stopniowo, delikatnie zbalansowywać nas samych. Prawie tak, jakbyśmy na przykład z zatłoczonego centrum miasta czy z ruchliwej drogi weszli nagle w dźwiękoszczalne pomieszczenie. Jest taka duża, duża różnica, całkowaczalna, odczuwalna, zwracająca uwagę i możemy się wówczas tą ciszą, tą różnicą napawać, nasycać, przepajać, jak gdyby, wchłaniać w siebie po to, żebyśmy po wszystkim, po naszej praktyce, po wyjściu z tej praktyki, żebyśmy mieli to w sobie, żebyśmy to ze sobą zabrali. W nasz na przykład dzień, jeżeli używamy medytacji jako rozpoczęcie naszych dni. To, żeby zabrać ze sobą ten pokój, zabrać ze sobą ten balans, tę siłę niezależności, naładować się, to wchłaniamy to wszystko w tym medytacyjnym stanie w siebie. I to wspomaga aktywnie balans w nas samych. Umiejętność balansu. Jak szybko, jak łatwo, jak skutecznie możemy się zbalansować z powrotem. Hmm. Co to w ogóle znaczy zbalansować się, czy mieć w sobie balans? Może od tego powinienem za zacząć w ogóle. To może być też niekoniecznie jasne. Ja jako balans rozumiem taką równowagę, kiedy czuję w sobie pokój, kiedy nic nie przeważa, czyli hmm, wyobraź sobie na przykład taką sytuację, kiedy rozmawiasz z kimś i widzisz, że ta osoba po prostu nie może się doczekać, żeby coś zrobić tak naprawdę, żeby się zająć tym, czym chce, czy żeby powiedzieć to, co chce, że po prostu to czujesz, że ta osoba się rwie do tego, a może odwrotnie, to ty, słuchając kogoś, nie możesz się tak naprawdę doczekać do czegoś tam, niecierpliwisz się i, i są w sobie takie, y, takie właśnie odczucia wówczas hmm, może jakiejś frustracji jakieś taki, jakiegoś takiego naenergetyzowania trochę, gdzie z jednej strony masz jakiś temat, a z drugiej strony hmm, jest jakiś równoległy wątek w tobie, który nie daje ci spokoju y, powiedzmy na przykład czytasz książkę i nie możesz skupić się na treści z jakiegoś powodu z jakiegoś powodu, w którymś momencie odkrywasz, że e, nic z tego jednak nie będzie, odkładasz książkę, dajesz sobie spokój i, i robisz coś innego. Hmm. To jest coś takiego, to jest taka ilustracja braku balansu. W Przenośni bardziej tak naprawdę chodzi mi o to niż dosłownie w tych ilustracjach. Um, brak balansu to może być coś takiego również, kiedy um, Oddajesz się emocjom i gdzieś się w nim, w nich zatracasz. Być może nawet nieintencjonalnie, nieświadomie dajesz się porwać emocjom. Być może są to nieodpowiednie emocje, które wcale sobie nie służą. Takie jak złość, frustracja, gniew, a może smutek, jakieś wkręcanie się w dołki. Um, I po wszystkim stwierdzasz, że właściwie, no, to nie było tego warte, nie warto było tego robić, ale jednak hmm, doświadczyłeś, czy doświadczyłaś tego wkręcenia się, zatracenia się w emocjach. Hmm. To jest taki powszechny dosyć przykład braku balansu, dać się porwać emocjom hmm, niekoniecznie odpowiednim, czyli zrobić coś, co, czego normalnie byśmy prawdopodobnie nie zrobili, gdybyśmy mieli wystarczający poziom świadomości, czy czujności, czy niezależności. Balans to zapewnia. Balans zwiększa naszą niezależność względem różnorakiej pogody w naszym życiu, różnorakiej tych fal na powierzchni naszego oceanu. Tym jest ów Balans I medytacja jest takim dobrym równoważnikiem na początku. Może się okazać, że na początku może być takim dobrym równoważnikiem dla naszej codzienności. Jakąkolwiek by nie była nasza codzienność, prawdopodobnie zwykle wiele się w niej dzieje. Wiele zdarzeń ma miejsce, nawet jakichś trywialnych, zwyczajnych wydawałoby się, ale jednak sporo. Już nie mówiąc o myślach... Heh. Ile myśli? Mógłbyś, czy mogłabyś właściwie nic nie robić, tylko siedzieć przez cały dzień na łóżku, a i tak dużo mogłoby się dziać w Twoich myślach? Hmm. Trudno właściwie uniknąć tego. Tak się wydaje. I w kontekście tego wszystkiego, medytacja hmm, może jawić się takim równoważnikiem. Na równowagi zapewniając Coś odmiennego. Całkowity spokój. Całkowitą ciszę. Całkowitą, niezmąconą przestrzeń. Hmm. Następnym profitem, jaki możemy czerpać z medytacji, jest zdrowie zdrowie naszego ciała, zdrowie naszego organizmu. To jest trochę tak, jak podczas snu. Szczególnie głębokiego snu jest dla nas powszechnie wiadomy, niż ciało wówczas się regeneruje. I to regeneruje się tym lepiej, im głębszy jest to sen. Medytacja analogicznie poprzez głęboką relaktację sprzyja zdrowiu naszego ciała, naszego organizmu, regeneracji tegoż czy usprawnianiu. A jeszcze jak zaczniemy tym kierować świadomie, gdzieś tam kierując, implementując jakieś intencje nasze, związane stricte z naszym ciałem, jak gdybyśmy sadzili roślinki, czy, czy, czy karmili siebie zdrowymi, ziołowymi preparatami. To jest coś takiego, że możemy, możemy kierować w siebie witalne, witalne energie myślami, intencją, przede wszystkim intencją konkretne intencje. Jeżeli jesteśmy w stanie medytacji, mamy idealne środowisko do tego, żeby hmm, wzbogacać nasze ciało konkretnymi intencjami, żeby pracować z nim niejako. Ono jest wtedy znacznie bardziej dla nas dostępne tak naprawdę. Mamy znacznie większe możliwości wówczas, Dzięki temu, że ten kanał jest czystszy, nie ma tych zakłóceń, nie ma tego zgiełku hałasu, rozpraszaczy. Jesteśmy znacznie bardziej tu i teraz, jesteśmy znacznie bardziej z sobą, a więc mamy znacznie, znacznie lepszy kontakt z tą esencją, z, tym, z esencją nas samych, z silnikiem tak jakby że to bliżej mówiąc. I poprzez to, że mamy znacznie lepszy kontakt z tym silnikiem, możemy więcej. Hmm. W tym konkretnie przypadku możemy więcej w kontekście naszych własnych ciał, organizmów. Możemy przyczyniać się do ich zdrowia. Do zdrowia własnego ciała, organizmu. Regeneracji jakiejś sfery. Hmm. Ja osobiście bardzo lubię przywoływać sobie taką świadomość za każdym razem, kiedy medytuję, że za każdym razem, kiedy medytuję, to robię coś dobrego dla swojego ciała również że moje ciało, poza tym, że ja jakby duchowo, pod kątem świadomości tutaj czerpię z tego, to i moje ciało również z tego czerpię. To jest dla niego również witalna pożywka. Ten specyficzny, medytacyjny stan. Trochę jak kulturystyka i ćwiczenia na siłowni. To jest trochę coś analogicznego tylko zupełnie inną metodą uzyskiwane hmm. I działa znowuż analogicznie. Czym częściej, dłużej to praktykuję, tym te efekty mogą być większe, mogą być solidniejsze, bardziej widoczne. Tym bardziej, jeżeli w jak już wspominałem, zaczniemy intencjonalnie kierować pewne myśli, pewne energie, zamiary w stronę naszego ciała. Zaczniemy jakby wchodzić z nim w dialog, bo i to jest możliwe. Ciekawe, ja tego zagadnienia nie poruszyłem w moim cyklu medytacyjnym. Być może go jeszcze poszerzę, bo teraz jak o tym mówię, to się wyłoniło dosłownie podczas, podczas tego nagrania, że Mógłbym cały osobny odcinek stworzyć dedykowany właśnie takiej hmm, pracy z własnym ciałem, tak, takiego, takiemu dialogowi z ciałem, że można faktycznie z nim rozmawiać. Hmm, można rozmawiać z ciałem można być hmm, słyszanym. Można być słyszanym, ja w to wierzę, że można być słyszanym nawet przez pojedyncze komórki w Twoim ciałem. Hmm. I można w ten sposób jakieś profity samemu sobie konstruować dotyczące własnego organizmu czy ciała. Następnym profitem, jaki może płynąć dla nas z medytacji, jest nawiązanie łączności czy relacji z Twoim wyższym ja. To jest um, jeden z bardziej atrakcyjniejszych profitów dla mnie osobiście płynący z praktyki medytacyjnej. Relacja z własnym, tak zwanym wyższym. Ja. Hmm. Lepszy kontakt ze sobą. To, to jest właściwie to samo. Można to określić w ten sposób, można to określić w inny. Ale tak naprawdę znaczy to jedno i to samo. Przy czym w tym ujęciu, że budujemy relacje z własnym wyższym ja, mamy świadomość większą istoty nas samych, jak gdyby. Czyli, że hmm, jesteśmy znacznie bardziej przestrzenni niż moglibyśmy przypuszczać. Tak można to postrzegać. Ja to tak postrzegam. Um, że istnieją pułapy naszej świadomości, poziome, do których zwykle nie mamy świadomego dostępu lub ten dostęp mamy ograniczony. I jest możliwość, żeby ten dostęp sobie poszerzyć. Żeby go poszerzać, pogłębiać. Różnie to się nazywa. Można to określać pod świadomością. Zamiast wyższego ja. Tak też. czasem. Hmm. To ma mniejsze znaczenie, jakich słów użyjemy. Ważne, żeby one działały dla Ciebie. Żeby te słowa... Żebyś się w nich odnajdywał, czy odnajdywała. Natomiast tą koncepcję ja lubię przedstawiać w taki sposób wyobraź sobie, że masz przyjaciela, bardzo bliskiego Tobie, z hmm, który, którym, którym uwielbiałeś, uwielbiałaś się spotykać, rozmawiać długimi godzinami, którego rady były dla Ciebie bardzo cenne i wielokrotnie pomagały Ci już w życiu. To była twoja taka bratnia dusza. Ale wyobraź sobie teraz, że jesteś w takiej sytuacji, kiedy stoisz w zatłoczonym jakimś miejscu, czy to jakieś centrum miasta, czy jakieś centrum handlowe, czy coś w tym stylu. Stoisz w bardzo zatłoczonym miejscu, gdzie jest dużo hałasu, zgiełku, żawy, dużo ludzi wokół i dostrzegasz swojego przyjaciela gdzieś tam przed tobą, gdzieś, gdzieś. Gdyby było cicho, to byście się spokojnie mogli słyszeć na ten dystans, jaki was oddziela. Bezproblemowo. Ale biorąc pod uwagę to, że jest tak wiele ludzi i to wszystkie hałasy, samochody przyjeżdżające, takie różne rzeczy, to wszystko sprawia, że Ledwo co słowa Twojego przyjaciela do Ciebie docierają. Ledwo co słyszysz. Hmm. I potrzebujesz dużo wysiłku, aby w ogóle nasłuchiwać, wsłuchiwać się jedno od drugiego, rozróżniać, domyślać się bardziej, co on mówi. Czy w ogóle być świadomym, że tam jest jego głos. Trudno to jedno przez tą całą resztę przenika. I wyobraź sobie teraz, że masz znowu możliwość, że nagle to wszystko znika, te hałasy. I zostajecie tylko wy, we dwoje: ty i twój przyjaciel. I znowu możecie się porozumiewać czysto, klarownie, w niezmącony sposób, komfortowo, w pełni komfortowo. Właśnie dzięki temu, że się nagle. Wszystko uciszyło, zrobiło się spokojnie. Pokój, cisza, przestrzeń i wy. I możesz w efekcie czerpać znowu w pełni z waszej relacji, cieszyć się nią, cieszyć się twoim przyjacielem, i jego perspektywą, zwierzać się mu, otrzymywać znowu te cenne rady. To jest taka metaforyczna wizualizacja wyższego ja. Możemy tak to postrzegać przykładowo, że istnieje wyższy aspekt nas samych. To nie jest jakaś odrębna istota to, tak naprawdę. To jesteśmy my. My sami. Na wyższym poziomie. Jak gdyby. I ten wyższy aspekt zwykle na co dzień, jest z nami w relacji, tak jak ten przyjaciel, ale w zatłoczonym miejscu. Kiedy ta komunikacja między nami jest dosyć utrudniona. Ale na szczęście z pomocą przychodzi medytacja, podczas której możemy zapewniać sobie z powrotem komfortowe Środowisko, komfortowe otoczenie, żeby się ze sobą spotykać i żeby z tego czerpać. Hmm. Ze sobą samym, czy ze sobą samą, własnym wyższym ja, własnym podświadomością, jakkolwiek nazwiesz. Hmm. Mając ten kontakt czysty i czerpiąc, czerpiąc z niego profity. Jakie profity? Raz, że możemy wówczas znacznie lepiej poznawać siebie, zgłębiać siebie. A dwa, możemy otrzymywać te wspomniane cenne rady. Możemy otrzymywać pewne, pewną pomoc, pewne przewodnictwo w życiu. pewne wsparcie. Hmm. Istnieje jeszcze jeden profit tego płynący, możemy to tak interpretować, że hmm. nie jesteśmy sami. Odkrywamy. Możemy odkryć, że nie jesteśmy sami tak naprawdę. Nie idziemy sami przez to życie. Tylko tak naprawdę. Hmm. Mamy na wyciągnięcie ręki pewną bliskość, która nas słucha, która cały czas jest z nami w dialogu, tyle że my rzadko zwykliśmy być tego świadomi, że rzadko zwykliśmy świadomie z tego korzystać. Ale możemy zacząć. Poprzez właśnie takie przygotowywanie odpowiedniego otoczenia praktyką medytacyjną, wyciszanie się, aby, aby usłyszeć tego naszego przyjaciela, czy innymi słowy usłyszeć siebie. Co jest w nas? A możemy być zaskoczeni, co tam jest. Możemy być zaskoczeni, odkrywając płaszczyznę, która w istocie <śm> ma... Znacznie większe kompetencje niż tutaj, z tej perspektywy naszej codziennego życia. My identyfikujemy, że mamy osobiście. Wyższa perspektywa, wyższa płaszczyzna, większe kompetencje, większa, znacznie bardziej wiedza. tak, jakbyś patrzył z góry, czy patrzyła z góry. Zyskując większy obraz, większą, szerszą perspektywę. Ktoś, kto jest tam na dole, umieszczony gdzieś, to może mieć tą perspektywę znacznie bardziej ograniczoną. Z góry widać więcej. Taką metaforą też możemy sobie pomóc w zrozumieniu tego konceptu wyższej płaszczyzny na samych. I do tej wyższej płaszczyzny nas samych możemy uzyskiwać dostęp poprzez medytację. Jeżeli chcemy, to hmm, jest opcją, a nie niekoniecznie jest to czymś, co zawsze występuje w medytacji. Jest to raczej możliwość, po którą możemy sięgnąć, jeśli jesteśmy zainteresowani i z której możemy czerpać. To ma też wiele, wiele wspólnego z tym nabywaniem wizji, pozyskiwaniem wizji, o czym już mówiłem. Jest to jeden ze sposobów komunikacji pomiędzy Tobą, a Twoim wyższym ja. Wizja. Wizja. Jest szereg sposobów, o tym więcej powiem też w odpowiednim czasie źródła kreacji. Następnym profitem, o którym chciałbym wspomnieć, jest możliwe doświadczenie tzw. Obi. Obi czy OB. OB. Out of body experience, czyli doświadczenie poza tak zwane. Istnieje taki koncept charakterystycznego doznania, specyficznego doznania, którego człowiek może doświadczyć, któremu towarzyszy szereg charakterystycznych odczuć, takich jak na przykład odczucie unoszenia się w powietrzu, braku jakiejkolwiek wagi, pełnej swobody, wolności, uczucia Uczucie hmm, opuszczania, czy wychodzenie z własnego ciała, nawet takie. Stąd, stąd to nazwa Out of the Body Experience, czyli poza cielesne doznanie, doświadczenie, czyli stan, w którym czujesz się, jak gdybyś przebywał, przebywała poza swoim ciałem. Hmm. Na tyle odmienny, że nie da się go nie zauważyć, nie da się nie zauważyć różnicy. To są bardzo charakterystyczne doznania, które wszystkie wpakowano do jednego worka, nazywając po prostu obi lub obe, jak kozyk. Preferujesz czytać. I ten charakterystyczny stan może się pojawić jako efekt uboczny medytacji. Czasem przypuszczam, że jest to rzadkość, żeby to się efektycznie pojawiło spontanicznie jako efekt uboczny. Szczególnie niezamierzony, jeżeli jest. Ale jednakowoż jest to możliwe i warto o tym wiedzieć, żeby w razie czego nie być zaskoczony. A powodem, dla którego, albo przynajmniej być zaskoczony mniej, o tak powiem. A powodem, dla którego Um, takie obi, tak, taki jakby stan poza ciałem, odczucia poza ciałem mogą się pojawić podczas medytacji, jest to, że pogłębiona relaksacja połączona z koncentracją temu sprzyja. Pogłębiona relaksacja połączona z koncentracją To są te same narzędzia, których używają osoby praktykujące obi celowo. Stąd też właśnie to obi może się pojawić w medytacji. Niemniej jednak z tym obi jest, podobnie jak wcześniej mówiłem z tym kontaktem z wyższym ja, jest to coś opcjonalnego. Czyli jeżeli nie jesteśmy tym zainteresowani, mamy zupełnie inne hmm, motywacje do medytacji, nie chcemy tam latać, mieć wrażenia latania pod ciałem, jakichś takich rzeczy robić, to nie powinno nam się albo w ogóle przydarzyć, albo przydarzać dalej. Gdyż kluczową rolę pełni w tej praktyce, moim zdaniem, medytacyjnej intencja. To, co nam przyświeca to na to jesteśmy zorientowani, na to jesteśmy jak gdyby nastrojeni, jak radio. I najbardziej prawdopodobnym jest, że to właśnie będziemy otrzymywać. W co się wsłuchujemy, w jakim kierunku. Czyli na co jesteśmy zorientowani raz jeszcze? Jaka jest nasza intencja? Jaka intencja przyświeca nam w praktyce medytacyjnej? To jest kluczowo ważne. Jedyną sytuacją, w której możesz doznawać obi, pomimo braku intencji, um, to jakieś takie u, utrzymujące się obi, to tak na marginesie, powiem, że w tym liście, to jest sytuacja, tak sądzę, tak przypuszczam, w której po prostu jest ci to pisane. Są osoby bowiem, które próbują nauczyć się tego obi um, i długo się uczą, długo, ciężko im to nie wychodzi, a są osoby, które w ogóle się tego nie uczą i im się to po prostu nagle przydarza znikąd. Taki najbardziej znany autor, który tak naprawdę upowszechnił to zagadnienie, doświadczenia OBI, Robert Monroe, on właśnie należy do takich osób, którym się to po prostu przydarzyło. On był tak zwaną normalną osobą w społeczeństwie. Prowadził własną firmę, był przedsiębiorcą. Taki wydawało się ugruntowany przy ziemi człowiek. I to właśnie jemu, człowiekowi interesu zaczęły się te doświadczenia obi przydarzać w którymś momencie w życiu. I zaczęły mu się przydarzać raz za razem. Nie wiadomo dlaczego, zupełnie ni stąd, ni zowąd. Hmm. I to doprowadziło go do Dużego zwrotu w jego życiu, co on rozpoznał dopiero z biegiem czasu, że faktycznie to było potrzebne, to było dobre. Taka była jego droga, po prostu nowy rozdział, jak gdyby się otworzył. Więc hmm, taka możliwość też jest, że kto wie, kto wie, może się nowy rozdział otworzyć w ten sposób. Nawet kiedy wydaje się nam dzisiaj, że nie jesteśmy czymś zainteresowani. Wiele już takich zwrotów akcji było w życiach różnych ludzi. Jak wspomnę na przykład Julio Iglesiasa, być może znanego dla Ciebie piosenkarza, to jest taki dosyć sławny artysta starszej daty, który jednakowoż jak poczytać jego biografię, w bardzo zaskakujący sposób został piosenkarzem. Gdyby żył tak, jak chciał początkowo, a on że był piłkarzem chyba, to, to by raczej nigdy nie wstąpił na tę drogę, nie odkryłby swojego talentu wokalnego, wielkiego. Nie objawiłby się jako taka gwiazda charakterystycznego głosu na świecie. Ale spało się coś, co sprowadziło go na ten tor. Taki właśnie zwrot akcji. Do wypadku, kontuzji i w rezultacie tychże gdzieś tam przeszedł na tę drogę, odkrył ten głos, zaczął śpiewać, co doprowadziło go do wieloletniej, wieloletniej kariery. pasji, miłości, gdyż, gdyż śpiewanie stało się jego prawdziwą miłością. Taki zaskakujący zwrot. Heh. Stąd hmm. myślę, że to już wszystkie profity jakie chciałem wymienić, które mogą płynąć z medytacji, które możemy z medytacji potencjalnie dla siebie czerpać. Hmm. Dla naszej tożsamości, osobowości, dla naszego ciała, organizmu, czy bardziej całościowo dla naszego życia po prostu. Jest to coś, co może nam innymi słowy pomagać. Czy wspomagać nas. Hmm. Więc myślę, że to byłoby już wszystko na ten otwierający cykl medytacyjny w źródle kreacji. któryś z następnych odcinków, być może nie po kolei, będę kontynuował ów cykl, jak medytuję, przedstawiając sobie kolejne zagadnienia, które gdzieś tam zasygnalizowałem na samym początku dzisiejszego odcinka. Jeżeli poza tym, co już zasygnalizowałem, przychodzą Ci na myśl jakieś inne zagadnienia, które chciałbyś, żebym poruszył, czy chciałabyś o nich usłyszeć w źródle kreacji, czy to wokół medytacji, czy wokół innych tematów świadomej kreacji, prawa przeciągania sekretu, to również zapraszam do podzielenia się na przykład na stronie tej audycji blogspot.com bez polskich liter. Tam znajdziesz na sam dole formularz kontaktowy, za pomocą którego możesz czy to tam, czy gdzieś w komentarzach, czy w komentarzach na Facebooku możesz skontaktować się ze mną i podsunąć mi jakąś ideę na kolejne epizody źródła kreacji, które mogłyby być dla Ciebie przydatne. Życząc Tobie przyjemnego poranka, wieczoru, dnia lub nocy. Dziękuję za całą uwagę. Zapraszając do odsłuchania kolejnych epizodów źródła kreacji, mówił Thomas Lee.